Odcinek piąty Wojciech Kętrzyński, o którym mówiłem na drugiej kasecie, zmarł w roku, w którym jego prawdziwa i z wyboru ojczyzna odzyskała niepodległość po wiekowej przeszło niewoli. Jeśli rodowici Niemcy poddawali się urokowi tego, co moglibyśmy określić mianem polskości, trudno dziwić się Polakom, którzy do niej wracali. Dziś natomiast młodzi, zdolni ludzie pytają często, jakie my tu mamy perspektywy, i marzą o tym, by ich dzieci wychowywały się w wolnym kraju z perspektywami. No i wyjechało już z Polski być może więcej Polaków niż za czasów wielkiej emigracji spod zaborów. Uczą się dzieci polskie w szkołach angielskich, francuskich, amerykańskich, włoskich. Zachodnio-niemieckich w los się jeżdż. Prusacy, Austriacy, Rosjanie robili wszystko, by wynarodowić naszą ludność. Bito dzieci we wrześni zapalenie obcojęzycznych podręczników katechizmów niemieckich, rosyjskich. Wyrzucano ze szkół, ścigano bezlitośnie tajne szkółki polskie. W 1905 roku strajek szkolny w Królestwie w Zaborze Pruskim o prawo do nauki religii w języku polskim strajkowało w roku 1906 na 7 130 tysięcy dzieci. Zamykano możliwości kształcenia się na wyższych uczelniach patriotycznie nastawionej młodzieży, wywożono na Sybir, wywłaszczano. Dwudziestoletni Franciszek Smolka rezygnuje z kariery urzędniczej, idzie do więzienia, przechodzi ciężki proces, gdy ma lat trzydzieści zostaje wraz z pięćdziesięcioma najlepszymi przedstawicielami narodu, jakimi są takie na przykład Ziemiałkowski, Chmielewski, Lukaszewicz, Dunajewski, Schmidt i wielu innych. Zostaje skazany na karę śmierci. Potem w drodze Laski cesarskiej idą zdrajcy państwa do więzienia w górze na Morawach. Ten sam Smolka po trzech latach wybije się na najtęższego parlamentarzystę Austrii. W 1860 roku, gdy zaświta nadzieja lepszych czasów dla Polaków, mieszczaństwo lwowskie uczci go pochodem ulicznym z pochodniami, uczyni go swoim radnym, potem członkiem pierwszego sejmu galicyjskiego. 11 sierpnia 1869 roku przed sypnięciem pierwszej łopaty ziemi pod kopiec Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku w Lwowie na kamień węgielny z napisem wolni, z wolnymi, równi, z równymi Polska, Litwa, Ruś, Zjednoczone Unią Lubelską dnia 11 sierpnia 1569 roku powie pan Franciszek te słowa. W imię Boże, w imię miłości Ojczyzny, w imię wolności i braterstwa ludów przystąpmy teraz, obywatele, do sypania tego pomynika, który ma być symbolem tych zasad. Ma uwiecznić pamięć wielkiej rocznicy, którą dziś święcimy. Ach, przepraszam, rozgadałem się, ale tak zastanawiam się bez mala 130 lat po tym. Jak ten wielki wąsacz lwowski prawie cały swój majątek zaczął pakować w ten kopiec Dlaczego wtedy nie szukano innych krajów z perspektywami? Ale szukano, panie Jerzy, mówi pani Danusia Sam pan mówił o wielkiej emigracji Szukano, szukano Dziś znakomita większość młodzieży nie szuka tylko biadoli w kraju Zawsze biadoliliśmy i jeszcze o czym nie wolno zapominać Wynaradawianie Przeprowadzane przez zaborce Zawsze jakieś tam wyrwy powoduje A największe spustoszenie Robi stosowanie nieodłącznie Dewizy okupantów Tej, która tych samych chłopów Co szli z Kościuszką Sklaniała do masakrowania I wydawania w ręce zaborcy powstańców Wie pan o czym mówię? A no wiem, wiem Dzielc, klucaj i rządź Czyli impera". Właśnie O tym powinien pan napisać Napisałem i marzę Marzę by to się wreszcie Zdeaktualizowało Wiem, że takiej ląki Nie zobaczę więcej Jak ta przysadzawce. Gdzie w spokoju blogim Przesiadywał Chrystus Kiedy byłem dzieckiem Moczył w wodzie chude Strudzone nogi Ja patrzyłem na to Skryty za krzakami A za spruchnialego Wychylał się pnia pies zielonym fraczku i szeptał tupiąc wściekle w ziemię raciczkami diwidet, impe, diwidet, impe, diwidet, impera, gra, gra. Gdy zmęczony Chrystus w dalszą drogę poszedł, kusy wbiegł pomiędzy Habria skrymaki i na środku łonki Wetknął w ziemię oset, groźny i i wielki otaki. Uczył go cierpliwie, szeptać nie przestawał, jaką ważną, szczytną funkcję teraz ma. Dobrze mi się sprawuj, pamiętaj o instrukcjach, czujny bądź nie nawal. Dywidet, Divide, impe, dywidet, impe, dywidet, impera. Gra, <grafi> gra, Judzą szepty ostu z każdym wiewem wiatru, że niesprawiedliwie miejsca rozdzielano. Mało dla powoju, dużo coś dla jaskrów. Mlecze cisną konkord, a perze lopiany. Na całej lące szumią bzykaczeńce, piólu i konwalię. Każdy oto dba, by mu dano ile. No kto odpowiedź na to da, po prostu więcej. Dividet impe, dividet impe, dividet impera, gra, gra. sada. To i Chrystus blady patrzy tam, gdzie była ląka ta nielska, z ogromnego ostu został suchy badyl w plątaninie chwastów i obledzie zielska. Pójście przyjaciele, z jaką to oskomo zerka na nas bies z zaspruchniowego pnia. woją grę nas wciąga, przez którą tyle pięknych, dobrych spraw zmojono. Dividet impę, dividet impę, dividet timpera Dużo, dużo Moje dzieci Mówi ojciec Stukając palcem o skrajlawki w parku stryjskim W najpiękniej Polożonym parku ze wszystkich Jakie widziałem od obu Ameryk Przez całą Europę Aż po san Na granicy chińskiej w Mongolii Dużo wrogich mocy Ma człowiek przeciwko sobie Prześladuje go i pech I choroba, i żywioł, I urząd skarbowy ale jest jeden wróg najpotężniejszy i on krzywdę może wyrządzić najdutkliwszą. To jest, no, to jest drugi człowiek. Na szczęście są mocy przyjazne, które człowieka wspierają, słońce go ogrzewa, ziemia go karmi, deszcz te ziemi zrasza, ale jest przyjaciel jeden. Najpotężniejszy, który pomoc może okazać największą. Przyjaciel, bez którego człowiek by zginął I to jest, to też jest drogi człowiek Otóż przedstawiciele tych wszystkich narodowości Które znalazły się na ziemi czerwieńskiej Spotkali się w Lwowie Pojęli szybko, że muszą albo nauczyć się w tym tyglu współżyć Muszą się porozumieć albo Albo muszą zginąć No i jak to Lwowiacy wybrali to pierwsze Bo nie lubili ginąć nie bez tego, żeby się nie pogryźli czasem jak w małżeństwie z rozsądku. Jednakowoż począwszy od Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, który, nie wiem, może niedokładnie powtórzę, Żydów, Ormian, Rusinów, Saracenów w swych prawach i obrządkach zachować kazał, królowie polscy aż do czasów zaboru austriackiego dbali o przestrzeganie praw narodowościowych. W Europie szalała nietolerancja i wyznaniowa, i narodowościowa I czy to uciekając przed okrucieństwami wojny stuletniej Przerażającymi buntami chłopskimi, Wojną dwóch róż, wielką schizmą Czyli wojnami współzawodniczących ze sobą papieży Czy to ratując się przed koszmarem inkwizytorów stanu Wojen husyckich, <głos> w czasie których... Z okna ratusza w Pradze jednego burmistrza i dwunastu rajców wyrzucił pan Jan Żiszka w odwet za ugodzenie księdza kamieniem. No więc, żeby jakoś to skończyć, uciekając przed fanatyzmem, zacietrzewieniem, co bardziej przedsiębiorczy ludzie jadą. No, Jurciu, dokąd jadą? Do? Do Hehe, <śmiech> pisze. I wybucham śmiechem przykrytym natychmiast przez rechot w niebo wziętego taty Abyś zdrów. był i mam ci po twarzy na mnie bolabucha A dzisiaj? Ojciec spojrzał przeciągle, uśmiechnął się znów A tu masz dwa bolabuchy Uśmiechamy się w trójkę Uśmiechają się przechodnie, chichocze dziewczynka w mundurku gimnazjalnym Sióstr zarytanek umykając przed koleżankami Po stromiznach wyjących się ścieżek Parku Stryjskiego Przegląda się w sadzawce majowe słońce Wiatr szepce w gałęziach brzozy Czy wierzby już nie pamiętam Pochylony nad sadzawką Gdybyś mogło tak zostać Gdybyś mogło tak zostać Nie zostało. W konstancinie już ciemno, nie widać nawet jawora za oknem na tle nieba. Tyle miałbym ci dziś do powiedzenia tato. <śmiech> Pół wieku temu nie ośmieliłbym się. Powiedziałbym, tyle miałbym tatusiowi do powiedzenia. Jestem obłożony stertą książek dotyczących Lwowa. Nie zostało ich dużo. Zapewne mieszka na Makotowie pewien pan. Naprawił kiedyś u mnie coś w domu, nie pamiętam. Po wypiciu paru kieliszków rzekł, wskazując leżącą na stole książkę. O, ta książka... Y była w spisie książek przeznaczonych w 40 latach do spalenia. To znaczy, gdyby poprawił się do skonfiskowania i oddania. Sam to robiłem, jak miałem 16 lat. Mówili mi, że to burżuazyjne, antynarodowe broszury, zakłamana propaganda kapitalistyczna na szkodę proletariatu polskiego. A z tą tolerancją, ojcze, miałeś rację. Leży oto przede mną wypowiedź angielskiego podróżnika Roberta Bargrave, który był w Lwowie w roku 1651 i tak pisze, cytuję za Stefanem Mękarskim, Lwów Karta Dziejów Polskich, o uprzywilejowanym stanowisku Żydów. Żydzi są tu poborcami celi, dopuszczani są do różnych innych czynności urzędowych nad chrześcijanami nie tylko w dzielnicach przez siebie zamieszkałych są oni tak uprzywilejowani że w sporach między Żydem a chrześcijaninem nie stawają przed sędziami chrześcijańskimi lecz przed żydowskimi cakamami ta potworna choryt zgoda na to ze strony Polaków ściągnęła na nich brzemię największych klęsk, jak mur ogień, miecz, niewola które doprowadzają do prawdziwego spustoszenia Koniec cytatu <śmiech> No i mimo tej horrid zgody Czy horrid tolerancji Jak pan piszczał panie Bargrave Był ten Lwów przez 599 lat zdrów Ulubione powiedzonko Lwowskiej hebry Można też powiedzieć hewry Lwów zdrów Król za królem potwierdzał bądź nadawał nowe przywileje, wilkierze, dekrety, listy, przytoczę może tylko te najbardziej znamienne. W 1388 roku dokument przechowywany w archiwum miasta Lwowa Głosi, Lwów i ziemia lwowska nigdy żadnemu księciu ani panu oddane nie będą, ale powietrzne czasy z koroną Królestwa Polskiego nierozdzielną stanowić mają całość, aby pod tą opieką trwale się pokrzepiły. Udokumentowane pieczęcią króla Władysława Jagieł. 22 listopada 1920 roku wręczając ojcom miasta z prezydentem Neumannem na czele Order Virtuti Militari marszalek Józef Piłsudski powiedział Tu codziennie walczyć trzeba było o nadzieję, codziennie walczyć o siłę wytrwania. Ludność stawała się wojskiem, wojsko stawało się ludnością. I kiedym ja jako sędzia wojskowy dający nagrody odznaczający ludzi, Myślał nad kampanią pod Lwowem, to wielkie zasługi Waszego miasta oceniłem tak, jakbym miał jednego zbiorowego żołnierza, dobrego żołnierza. I ozdobiłem Lwów krzyżem orderu Virtuti military, tak, że Wy jesteście jedynym miastem w Polsce, które z mojej ręki jako naczelnego wodza za pracę wojenną, za wytrzymałość otrzymało ten order. Kochaliśmy nasze miasto, czy byliśmy z pochodzenia Polakami, czy Rusinami, czy Ukraińcami, czy Żydami, czy Ormianami, czy Tatarami, czy Wolochami, czy Niemcami, czy Wlochami, czy Szkotami Oj, z papierem mamy w Polsce ludowej trudności, a wymieniać długo Zapominaliśmy o tym, że dookoła były wsie, w których nie mówiono po polsku Jednak konieczność wzajemnego porozumienia została dawno zrozumiana Kiedyś zrozumienie to owocowało życzliwością, nawet przyjaźnią na dole, gdy na górze skwierczało od bojarsko-magnackich sporów, inwektyw, nienawiści wręcz. Powoli jednak cesarsko-kajzersko-carska divide Timpera poczęła toczyć zaprzyjaźnione narody agrak. Za poduszczeniem barona Kriga von Hochfeldena Zawiedzą meternicha wybucha jak pożar potworna rabacja Jakuba Szeli. Rzeź galicyjską upamiętni w hrale Kornel Ujejski, a stalinowscy dworzanie nazwą ją protestem klasy robotniczej i chłopskiej przeciw wyzyskowi panów. Tak jakby tego dzieli rząd nie dało się przetłumaczyć prościej i prawdziwiej na bij, morduj, rabuj, co się da. A działy się też karadzieństwa w trzy lata, po odrzuceniu przez rząd wiedeński wniosku polskiego pana Tadeusza Wasilewskiego, wniosku przedstawionego na Sejmie Stanowym, stworzenia komisji ziemian dla obmyślenia i przeprowadzenia reform społecznych. I dodam, może jeszcze dla naświetlenia troski o lud, że gdy w odpowiedzi na zachęty miejscowych władz austriackich do picia wódki, która ponoć miała polepszać trawienie, Księża zaczęli po wsiach organizować koła wstrzemięźliwości, traktowano to jako wystąpienie niebezpieczne dla państwa. Heh, Lwów i ziemia czerwieńska. Z pieczęcią okrągłą dziesiąte państwowe gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Lwowie, strona 188. Dobrze, dobrze, drogi. Mój kochany, masz rację, niech ci będzie, że to książka grajfnięta, mówiąc po lwowsku, gwizdnięta, mówiąc po warszawsku, czy zwędzona, mówiąc po wielku polsku. Ale gdyby grajfnięta nie była, byłaby spalona, bo to ona właśnie była tą pierwszą książką, którą zauważył u mnie jako jedną z tych, co to były w spisie ten pan z Mokotowa. A wracając do rezultatu systemów dzieli żońc, kluca i panuj, zbieramy owoce, zbieramy, dziś góry. Widząc śmiertelne zagrożenie, chcą z czystej miłości, czyste, czystej konieczności porozumieć się, jakoś polubić. A na dole skwierczy, kipi od pieczolowicie pielęgnowanych nienawiści. Jak to było z tym średniowiecznym mnichem, który wywołał ducha, a potem nie mógł sobie z nim poradzić, a? Stalin odziedziczył po carach ku plecik. Czar Nikolaj wydał manifest miertwym z do żywych pod jest Inaczej na sprawę patrząc lud mówił biot w mordu, znaczy naczalnik rugaica, znaczy imiejet prawo. Po sobie Stalin pozostawił, pamiętam, ze szkółki. Żyć budzisz? I tu mnóstwo zakończeń. Wybierzmy najdelikatniejsze. No i podochnąć nie dadut. Albo u nas ludzie trzech kategorii. Siedzieli, siedzą, będą siedzieć. Gdy waciuszka z grobu wyrzucono, Okudżawa śpiewał, on nie trebuje, nie prosi, żółty glas, jewo wogryt, każdy sam jemu przynosi i spasibo говорит. Człowiek nie do przecenienia, genialny Wolodzia Wysocki, pluca wypluwał. Влаянц с что-то воздуху, мне мало ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом пропадаю, пропадаю. И винный песенце докладал: Спасите наши души, наш сос, все глуше, состой все глуше, глуше, и ужас режет души пополам. Услышьте нас на суше, мы бредим от удушья, спасите наши души, спешите к нам. Nie da się tego spokojnie czy obojętnie choćby słuchać. Spod tekstu bucha tęsknota za prawdą, sprawiedliwością, za uczłowiczeniem, grozą wieje od goryczy, od sarkazmu. Tak pięknie garnirowali słowami swoje niedolęstwa, swoje matactwa, obcy i rodzimi chorążowie pokoju, przyjaciele dzieci, mężowie opatrznościowi, szarmierze sprawiedliwości. Niech narody świata wezmą własne losy w swoje ręce. By Polska rosła w sile, a ludzie żyli dostatni. Tylu ludzi tym słowom zaufało, wierzyło. I co dalej? Leżą przede mną listy, które cudem dotarły do Polski odrodzin z Kazachstanu, z załtajskiego kraju. Niech będą u pana. To pamiątka już niedługo. Tak, To rezultat koncertów organizowanych przez lwowiaków od Opola po Gdańsk, Szczecin, Gliwice, Wrocław we własnym gronie z odpowiednimi odźwiernymi ochotnikami. Ja śpiewałem, ktoś recytował... Ktoś wspominał, znów śpiewałem, znów tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Znów czytał ktoś braci zajaczy Makuszyńskiego, a zatem tramwaje, jeszcze jeden tram nie za głośno, nie za głośno, panowie, błagam, no. Panie wolają, że pierogi lwowski gotowe i chira, i ćmaga, i kiżenie, i wuda. Bo gdzie utopić tęsknotę, poczucie krzywdy, niemoc, bezradność, upokorzenie? Może uda się? Ciszej, ludzie, kochani, ta ciszy. Jurczy, ja cię proszę, ta zaśpiewaj coś, bo się hebra rozstelepala, że nie daj Boży. I co dalej? Słowa będą coraz ładniejsze. To już umiemy, to już wiemy, ale co z prawdą? Co z nami? Bo my jeszcze żyjemy! Ciszej ludzi, kochani, w dzień deszczowy i ponury, biedne, opuszczone cygańskie dzieci Jurciu, ta szkoda, każde jedne słowo, ta śpiewaj do cholery, bo będzie źle, no Pamiętacie cygańskie dzieci tam we lwo Żywe srebro, male czarne berbecie naskniło. Ja jednego przed dworcem centralnym w Warszawie widziałem Ja jak dziecko z nim razem przed dworcem centralnym Potem niosło nas jak miastem zatopionym, jak na falach powodzi. On nas krzyp zagrał, po swojemu zawodzi. Już the time has <laughs> come, when we are in the city, ta bo in the city, we are in the city, jak że Pana do takiego miasta jak nasz, ja ich nie widziałem. To ja tak chciał zapomnieć, to ja nic, nic nie zapomniałem. Romale. Odpłynęł cygańskie dzieci bialowlosek. Poszło wabić wspomnienia po tym świecie z chryplym głosem. Stoję jak ten grab ze zniesienia Pod tym dworcem samotnie Gaśnie noc, pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz Twarz mi moknie Może tak już zostanę, może tak już zostanę Nie szkodzi Słyszysz skrzypy gra. Po swojemu zawodzi. Już te czasy minęli, jedynacy kwitnęli, kwitnęli, kwityneri, kwitynęli, tabo kwityneri morę. Może tego nie było, może mnie to się śniło, a jak było ramadę, to bo było, ramadę, to bo było. Ja... Proszę pana, do takiego miasta, jak nasze, ja mnie widziałem, to ja tak chciał zapomnieć, to ja nic, nic nie zapomniałem. Romalem. Pamiętacie cygańskie dzieci tam we Lwolu? dziś są, co dziś robią, może wiecie, ja nie powiem. Ach, przewróćcie tę kasetę. Na drugiej stronie opowiem wam o Моим старуш.